ani tajstry na drogę, ani dwóch sukien, ani butów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik żywności swojej. A do któregokolwiek miasta albo miasteczka w niej dziecie, wywiadujcie się, kto by w niem tego był godzien, a tamże mieszkajcie, póki nie wyjdziecie A wszedłszy w dom, pozdrówcie go. A by on dom tego był godny, niech nań przyjdzie pokój wasz.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 oto ja was posyłam jako owce między wilki. Bądźcie wtedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice. A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do rady i w zgromadzeniach swoich was biczować będą. Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was podadzą,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 I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie syn człowieczy. Nie jest ci uczeń nadmistrza, ani sługa nad pana swego.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 Wszystkie na głowie waszej policzone są. Nie bójcie się tedy, nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście. Wszelki tedy, który by mnie wyznał przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zapresie go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.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 A kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mnie godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto by znalazł duszę swoje, straci ją. A kto by stracił duszę swoje dla mnie, znajdzie ją. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.